Szacunek jest podstawą związków. When the Goswami ustanawia pięć głównych ras, czyli pięć głównych związków, jakie mamy w życiu. To zaczyna od tej sytuacji docenienia. Dopóki nie ma szacunku, dopóki nie ma docenienia, to technicznie rzecz biorąc nie ma związku. Not przynajmniej nie żadnego zasadniczego, głównego związku. Maybe in być, może być jakiś drugorzędny związek. Like that means these, you know, things like just sitting around laughing and joking or. Um... Tak jak siedzenie, po prostu śmianie się razem i żartowanie. Czy pewna waleczność. You Or horror, these other things. Przerażenie tego innego rodzaju związki mogą być. They're not themselves main rasa that are continuous. There's some aspect that might be there in between. Czyli to nie są te główne rasy, relacje, tylko pewne aspekty, jakie mogą między nimi występować. Tak jak możemy często zobaczyć, że jest grupa ludzi, którzy śmieją się i żartują razem, szczególnie jeśli żartują z kogoś innego. To nie jest tak, że oni nawzajem się naprawdę doceniają ale no, jakoś razem się dogadują wokół tematu. Nazwalibyśmy to raczej płytkim związkiem, dlatego że nie zawiera w sobie tego szacunku, tego docenienia. Więc idea jest, że kiedy ta docenienie jest tam, to jest solidne, to masz związek. You know, based on that. It's Więc idea jest taka, że kiedy jest ten szacunek, to wtedy ten e, związek może być e, trwały, konkretny. Then when you add in, uh, the sense of I kiedy do tego podstawowego związku opartego o szacunek jeszcze dodamy pewną e, pewne odczucie posiadania, to wtedy zaczynają się bliższe rasy, bliższe związki niż tylko szacunek. Kiedy dodamy ten element nastrój pewnego posiadania własności, wtedy otrzymujemy nastrój służenia? That gets more close than you get friendship. Kiedy ten związek jeszcze będzie jeszcze bliższy, wtedy otrzymujemy nastrój związek przyjaźni. Kiedy to się jeszcze pogłębi, przemieni się to w relację rodzicielską. I kiedy to jeszcze bardziej się pogłębia, wtedy otrzymujemy związek małżeński. I im wyższy związek, to te wszystkie niższe są w nim automatycznie zawarte. Czyli wszystkie te relacje muszą być oparte o szacunek. Możemy zobaczyć, że ma miejsce jakiś związek, ale z biegiem czasu się degraduje. And so there'll be so many theories as to why that is. I może, mi, może być tak wiele różnych teorii, z jakiego powodu tak się dzieje. Ale te wszystkie różne przypuszczenia, że o, to z tego powodu, albo o, z tamtego powodu ten związek się rozpadł. Tak naprawdę te rzeczy są jedynie symptomami braku szacunku. Dlatego że jeśli jest szacunek, jest docenienie, ma miejsce docenianie czyichś dobrych cech. Jeśli to znika, to wtedy wszystko się łamie. So Więc to jest fundamentem wszystkich związków. Więc to nie są tylko jakieś zasady. To jest, tu chodzi o dynamiczny związek, który zaczyna się zawsze od szacunku. I od szacunku to może stać się czymś głębszym. Więc... Pan Czeitania podkreśla, że musimy szanować wszystkie żywe istoty i nie oczekiwać szacunku dla samych siebie. Bo jeśli szanujemy, to wtedy mamy relacje ze wszystkimi żywymi istotami. To nie znaczy, że te relacje ze wszystkimi żywymi istotami będą bardzo rozwinięte, ale będą właściwie funkcjonować. Tak jak jeśli idziesz po chodniku. Idąc po chodniku zobaczysz robaka. Więc jeśli masz respekt dla chodniku, to znaczy, że idziesz tam też tam. Chodnik jest enoughy dla both of you. Jeśli masz dostateczny szacunek dla tego robaka, no to zrozumiesz, że ty idziesz po chodniku i on też idzie po chodniku, i że ten chodnik jest dostatecznie duży dla was dwóch. Chyba, Chyba że mówimy o roku 1860, i chcemy podkreślić to, że ten chodnik nie jest dostatecznie duży dla nas dwóch i wtedy na niego nadeptujemy. Czyli jest to pewien związek szacunku. Może ten związek nie jest aż tak bliski. Robok zajmuje się swoją działalnością, a ty swoją. I może wcale w ogóle nie chcesz zbyt blisko niego się zbliżać, bo może on jeszcze kąsać. Ale zasadą jest to, że jest szacunek, szanujemy żywą istotę, ta żywa istota należy do Kryszny. I w ten sposób, można właściwie obchodzić się ze wszystkimi żywymi istotami. Więc jak, to, jak dojść do tej pozycji? In our life. Jeśli uważamy się za najwyższego kontrolera i właściciela całego kosmosu, to możemy mieć pewne problemy z problemem z przyjawieniem szacunku w naszym życiu. Ale jeśli that humility is there that I am servant of Krishna. I, jeśli jednak będziemy mieli tę pokorę, że ja jestem sługą Kryszny, to naturalnie możemy szanować Jego stworzenie. I mamy do czynienia, mamy relacje z Jego stworzeniem, bo mamy do czynienia z różnymi indywidualnymi osobami i z różnymi sytuacjami. I dlatego jesteśmy tolerancyjni. Jeśli ktoś jest pokorny i tolerancyjny, wtedy może przejawiać szacunek. Oczywiście można je kultywować te cechy wszystkie razem. Ale chodzi o to, że one są razem. I depth Szacunek będzie miał swoją głębię wtedy, kiedy nie będziemy szukać szacunku dla siebie. Tylko funkcjonować odpowiednio do danego związku. Czy to ma sens? Nie. Yeah. Okay. To są takie podstawy, fundamenty. Czy macie do tego jakieś pytania? The professor is at his long list of Pan yes. profesor patrzy na drugą listę pytań. Czyli to znaczy, że, no Czyli to znaczy, że musimy mieć... Maharaj powiedział, że Wtedy, że powinniśmy też od, um, kiedy mamy związek i jest szacunek, powinniśmy działać zgodnie z odnosić się zgodnie do danej osoby, z, czy z relacji, z którą mamy, czyli powinniśmy mieć wiedzę. to jest pytanie, czy w, czyli w takim razie powinniśmy mieć wiedzę o tej osobie czy o, o tym, jak się z nią zachować. So you said that we should deal with uh, persons accordingly properly. Czy so, uh, so to znaczy, że powinniśmy rozumieć, mieć tę wiedzę o tej osobie, żeby działać dookoła? Można by powiedzieć, że tak. Ale to oznacza, że działasz na podstawie fundamentalnych zasad. A dalej można przejść w szczegóły. To nie jest tak, że musisz wejść na internet i wynaleźć wszystkie plotki na temat tej osoby. To znaczy, co tylko czego, czego szukasz? Jakie są podstawy, zasady szacunku? Tak jak mówiliśmy, że ktoś może mieć więcej wiedzy, czy większą pozycję, większy wpływ, czy, czy być wyżej postawiony w relacjach rodzinnych, czy społecznych. Jakie ofiary ta osoba spełniła? Czy rozumiemy, jakie ofiary? Czyli to, że ktoś włożył bardzo dużo wysiłku od siebie, czy przeszedł przez duży kłopot. w Tak jak matka, ona przechodzi, zadaje sobie dużo trudu. Right, you know, not sleeping for two years because you decide you want to cry, eat or play, is a sacrifice. Nie spanie przez dwa lata, dlatego, że ty zdecydowałeś, że chcesz teraz się bawić, jeść albo płakać, no to jest to ofiara. O, poświęcenie, o, poświęcenie matki. Czyli ktoś był wojskowym wykonał pewne poświęcenie dla kraju, teraz może być już cywilem, ale to też trzeba rozważyć. Dalej jest bogactwo. Dalej wiek. Umiejętności. Wszystkie te rzeczy są podstawą do postrzegania na, do rozważania na ile należny jest komuś szacunek. Ktokolwiek ma te rzeczy w większej ilości lub w wyższej jakości, to należny jest im szacunek. sense? So, to know nie musisz wiedzieć, co ta osoba jadła na obiad albo gdzie mieszka, żeby okazywać jej szacunek. Przepraszam, mam yeah. Can Tak, właśnie przedstawiliśmy te gradacje. In other words, is the highest. Wiedza jest najwyższym. Później jest czyja, czyjś wpływ. Dalej pozycja w rodzinnych związkach. Czyjeś ofiary poświęcenia. Bogactwo. Dalej wiek. wiek jest Ale wszystkie te rzeczy są podstawą do szacunku. Czyli to nie jest tak że, że mamy człowieka który jest może młodszy ale bogatszy a drugi jest starszy ale mniej bogaty the older older w systemie wedyjskim młodszy człowiek szanuje tego starszego w systemie wedyjskim starszy człowiek szanuje młodszego za jego bogactwo, a młodszy szanuje starszego za jego wiek. Innymi słowy, obydwie osoby będą szanować siebie za to, co jest podstawą do szacunku. Ale powiedzmy, że teraz dyskutujemy o biznesie. So you have the older man, you have the younger man. But jest the younger man is wealthier. Młodszy. Ten młodszy jest bogatszy. So when it comes down to an opinion on wealth, więc, the younger man should be the one respected. When he says no, we should do it like that, you can't say, well, I'm older. So what? You're poorer. Vince, you know, we're talking money here. We're not talking about how, how you know, who's got more wrinkles. We're talking about who's got more wrinkles. Yes, the older man, he has he is the authority. Vince, dyskusji na temat pieniędzy to ten młodszy będzie szanowany. Dlatego ten starszy nie może powiedzieć, nie zgadzam się, ja jestem starszy, musimy zrobić jak ja mówię. Jest dyskusja o pieniędzy, pieniądzach i ten starszy ma ich mniej. Gdyby była dyskusja o zmarszczkach, to on miałby więcej do powiedzenia. Yeah, let's say, uh, there's a relative. Powiedzmy, że jest uh, krewny, ale right, są senior in relationship. I w relacji on jest starszym. Ale ty masz więcej pieniędzy. Ale relacje są ważniejsze od pieniędzy. I dlatego trzeba uszanować jego pozycję społeczną. Czyli na przykład wujek czy ciocia Musisz ich uszanować, pomimo tego, że możesz być lepiej usytuowany. Does that make sense? Czy to ma sens? Nie widzę osoby, która zadała pytanie, bo jest za kolumną. Czy so ah, okay, yes, so <laughs> to works? ma sens? To some degree, but. intensywność tego, tak? Tłumaczę. So the question he agrees <laughs> that there are different uh, yes, so I understand, but also I was like thinking about the different intensity of uh, respect like we can have different respect to young person or senior person who have to pers who people to, towards people who have same wealth, one is younger, one is senior, but also like there is different intensity of love and tak, to właśnie to, co mówiliśmy wcześniej o tym rozwoju ras, o rozwoju relacjach. Ktoś, kto przyjaciele będą ze sobą bardziej blisko niż tylko koledzy. Ale kiedy będziesz potrzebował otrzymać od kogoś poradę biznesową, to zapytasz biznesmena a nie robaka so the are all Dusze wszystkie są równe. But conditioning is different. Ale mają różne uwarunkowania. in you have so much furniture. Tak jak w domu masz tak wiele mebli. So you all see it as your furniture. I to wszystko są twoje meble. W pewnym sensie wszystko jest na równi. sit in the sleep in the Ale siedzisz na i śpisz w łóżku. So I śpisz w clothes. Pralka pierze ubrania. whether bug Trzeba być w stanie rozróżnić, bo dusze tak, wszystkie są równe, ale jeśli chodzi o ich umiejętności i e, wiedzę, to pod tym względem się różnią w danych uwarunkowaniach. Jeśli chodzi o wiedzę, będziesz szanować osobę, która ma wiedzę. Uszanujesz kogoś kto ma jakiś wpływ. I'm it. I mm. nie do końca rozumiem do czego Pan zmierza. Who can use it? Tak, ale kto jest w stanie z tego skorzystać? Means skorzysta the... z tego w biznesie. Czy zarządzający skorzysta z tego w administracji? Albo ekspert sztuk walki użyje tego na swoim obszarze. Uczyć możemy się skądkolwiek, dlatego że wszystkie te energie pochodzą od Pana. Ale mówimy o interakcji. Obserwujesz polującą Jak się nazywa tą płaszczkę płaszczkę, która łapie mangustę, która łapie kogo? Ptanka. I na tej podstawie możesz rozwinąć całą cały, cały szkołę sztuki walki ale to nie znaczy, że podchodzisz do robaka i składasz mu pokłony i o, mój mistrz duchowy, i... nie, nie, tego nie robisz, tylko go nie rozdeptujesz. tak, możesz uczyć się zawsze. Bo jest to stworzenie Boga i zawsze mamy czek coś czego możemy się uczyć. I chodzi o to, że bez szacunku nie nauczysz się czegokolwiek, jak będziesz robić postęp. I dlatego, jeśli będziesz szanować wszystkie żywe istoty, wtedy będziesz mógł robić postęp. But for specific functions, then you will give respect to Certain persons in a, certain way. a do danych szczególnych funkcji będziesz szanować dane osoby w dany szczególny sposób. That work? Czy to działa? Yeah? Okay, tak, dziękuję. Różne kultury mają różne zasady okazywania szacunku. and um, how does it, you know, when you say modern, you mean Polish. Yeah, okay, Polish okay. Kiedy spotykają się różne kultury, Polish or Western? Two different things. Okay, okay. And they're trying to show respect to each other. Right. And it's quite difficult, okay? How we as a, you know, let's say a dress code, right? No, but where does... But then you have to establish how the dress code is a matter of respect, You know what I'm saying? It means meeting, greeting, how you greet, saying hello, howdy, shaking hands, whacking you on the back, or whatever it is, you know, or bowing, or, you know, like that. That you could maybe consider, but saying dress or that, then how is that going to be a matter of respect? Uh, let's say, uh, you know, um, you're supposed not to, to go to the church with the short sleeves. Okay. Yes powiedzmy, że spotyka się kultura kultura wedyjska i kultura polska i kultura zachodnia i okazywanie szacunku Maharaj wtrąca, że jeśli mówimy o ubiorze, to musimy też zdefiniować w jaki sposób ubiór nasz ma być okazywaniem szacunku no i że, że tak jak jest to na przykład w kulturze że nie, nie chodzi się do kościoła w krótkich nogawkach Spodanka. So, um, sometimes, you know, on the border of the cultures, you know, uh, something which in one culture would be uh, seen as a respect in another one, you know, cannot be um, seen as a, you know, doesn't have the same value. Yeah. To, co w jednej kulturze będzie przyjawem szacunku, w innej nie będzie miało tej wartości. And, you know, like, and you are just right. You know, like, based on different ways or different principles now, how uh, we can manage it but can you Take give it, an example because you said for the church so I understand let's say you go to Italy and you want to go into one of those old dvomos and everything like that they wouldn't let you in the way you're dressed now you'd have to cover your head you'd have to wear a whole thing they wouldn't let you in so that I understand but you're going to work And what is going to be the difference there? You know, at this work, you're going to have, I don't understand the example, the principle that you're working on. You know, is, are you talking about um, if you don't flirt with the guys at work and all that, then they're going to get upset with you? Or, you know, what do you, what do you mean by this? Więc you know mówi, so że, że pytanie jest zbyt ogólne, dlatego że no, mogę zrozumieć, że o, jak się idzie do na przykład starego kościoła w, we Włoszech, no to w takim ubraniu by tam cię nawet nie wpuścili, musisz zakryć głowę i się inaczej ubrać i tak dalej. Więc jeśli chodzi o okazywanie szacunku przez ubranie, tak to ja to rozumiem, ale w jaki sposób, e, jaka jest zasada, o jaką dociekasz, pytając o ten przykład z tym, że w pracy z jednej strony ktoś możesz być wielbicielem, a z drugiej strony z ludzi, którzy nie, mają zupełnie inną kulturę. I okay. Let's follow invited for the uh, big ceremony. Right jeśli chodzi o przykład z ubraniem. Powiedzmy, że jesteśmy zaproszeni okay. na duży ślub w polskim kościele. Uh -huh. Uh -huh. I zgodnie z tą kulturą, żeby być właściwie ubranym do tej ceremonii, trzeba być w garniturze. Mm -hmm. Their culture, the culture, something different. So uh, and uh, you uh, and just you know, you are sometimes have to keep your principle and just don't be disrespectful, uh, you know, according to to other cultures. <laughs> that's what I'm, you know, that's what I'm trying to say. Okay. Maybe, I, maybe the example I give you was correct. Okay. Czyli, że, że idąc do, na ten ślub, tak zgodnie z, powiedzmy, z naszą kulturą, to właściwy strój i szacunek będzie inaczej wyglądał niż te osoby od nas tego oczekują, więc czasami musimy zachować swoje zasady, ale jednocześnie też nie zlekceważyć, nie okazać braku szacunku z tej, zgodnie z zasadami tej drugiej strony kultury. See the thing is principles can always be applied. Zasady zawsze można zastosować w życiu, jeśli nie widzimy, jak możemy zastosować dane zasady, to znaczy, że wychodzimy nie od zasad, ale od jakiegoś danego szczegółu, który może się nie odnosić do danej sytuacji. Dlatego, że zasada bycia gentlemanem, czy bycia osobą kulturalną... The eastern or western society that's created by Krishna. jest bardzo ogólna i ta zasada nie została stworzona ani przez wschodnie czy zachodnie społeczeństwo, tylko ta zasada pochodzi od Kryszny. Just like economics, it's not created by the modern world, it's an inherent principle that's there in the creation. So now whether you're going to trade, you're going to barter, you're going to use gold and silver, whether you're going to use you know, flat money, or whether you're going to use a teraz czy będziesz używać handlu wymiennego czy obrotu towarami czy wymieniać się za muszelki czy za złoto i srebro czy za pieniądze płaskie czy za papierowe czy za plastikowe czy wymieniać cyferki pokazujące się na cyfrowym komputerze to już jest szczegół, ale te zasady ekonomii są uniwersalne i wszędzie się tak, wszystko to przenikają. Tak. Więc musimy być w stanie rozróżnić, czym są te wieczne zasady, a czym jest dane lokalne ich zastosowanie. Because if you understand the principle then you can actually apply it. Gdy rozumiesz zasadę, wtedy możesz to zastosować. You know, so then you'll see is that there's general concepts that basically most all use, but according to the different place, the areas, the uh, how you say the the, uh, the the weather, all these different things, then they'll have different applications. Więc zobaczysz, że są pewne ogólne zasady, które praktycznie wszędzie się stosują, jednakże zależnie od danego lokalnego środowiska, czy nawet e, klimatu, temperatury, będą miały swój lokalny nastrój czy zabarwienie. Yeah, so, you know, that's how you end up with the various religions, various cultures, various languages, it's because of these i dlatego mamy te różne kultury, czy różne religie, czy różne lokalne zwyczaje, z powodu tych różnych różnic geograficznych, i tak dalej. Ale mamy ten ogólny punkt kultury. W której zawierają się wszyscy, którzy pracują na tym lub podobnym poziomie. Does that make sense? One man shows up at the hotel Tak jak ktoś do, przyjeżdża do hotelu swoim Rolls royceem Another one shows up Lamborghini. Inna osoba przyjeżdża tam Lamborghini. Right? But they're both accepted as a cultured level ale obydwaj są przyjmowani, że są na poziomie kultury. Jeden jeździ po prostu zwyczajnym, luksusowym samochodem, a drugi ma samochód sportowy. Ktoś inny podjedzie tam, powiedzmy, Mercedesem S-klasą czy coś takiego i będzie to sportowy, luksusowy. Wszystko jest na podobnym poziomie kulturalnym. Gentleman oznacza osobę kulturalną, która jest w stanie mm, tak pojąć różne rzeczy. Docenić różne kultury. Chociaż będą się różnić just like um, if you have these like you were saying a wedding these big weddings that are on this really high level of culture tak jak jeśli tak jak dajs przykład ze ślubem to jeśli mamy jakiś ślub na takim na naprawdę wysokim poziomie duż na dużym poziomie wielokulturowym so the europeans are showing up to the wedding in their suits the Shakes are showing up in their big shirts and their hats on to tam Europejczyk przyjedzie oczywiście w garniturze szejk przyjedzie w swojej długiej koszuli i turbanie turek przyjedzie w swojej e, specjalnej czapce hin, excuse, hindus przyjedzie ubrany w jeszcze inny sposób ale wszyscy czują się dobrze i szanują As you drop down in the culture then people become less and less tolerant of something different from themselves. Wraz z tym jak poziom kultury spada to ludzie mają coraz mniej tolerancji na to co różni się od tego co oni mają. You know so therefore when you get right down to a certain level then you have then if we want to get into such detail how would you refine you said western but western mean western can mean a guy dressed in fully black with black eyeliner on and long hair with top hat więc, and black fingernails, polish. więc jeśli mówimy o zachodniej kulturze, a, jeśli dojeżdżamy do pewnego niskiego poziomu, no to wtedy ten, ten, ten brak tolerancji jest zupełny. Jeśli mówimy o zachodniej kulturze, to w ramach zachodniej kultury też możemy mieć na myśli człowieka, który jest ubrany na czarno od stóp do głów, ma czarne włosy. Czarne tusz na oczach i czarne paznokcie I może tak sobie spokojnie chodzić po nowym Jorku, czy Londynie czy Paryżu, chociaż może nie wpuszcz go na ten ślub, o którym mówiłaś. have to remember most all the discord that's happening and all the social w tym, that. Are happening in the Western world amongst Westerners who are following Western culture. So to simply point it out that, oh, the Vedic and the modern, but the modern is so broad Vince. that it's so stratified. It means we're all here because we're devotees, but guaranteed, if we weren't devotees, hardly anybody in this room would be friends with anybody else. Vince. Guaranteed. Uh. Sama kultura zachodnia jest tak różnorodna, ma tak wiele różnych poziomów i tak wiele różnych podkultur się w niej zawiera, że tak jak siedzimy tutaj razem w, w pokoju, to gdyby nie to, że wszyscy jesteśmy wielbicielami, to gwarantuję ci, że nikt z, prawdopodobnie nikt z nas nawzajem by się nawet nie znał, bo byśmy się tak kulturowo różnili right so then the point comes down to actual culture that if we're saying oh it's western culture then are we are we uh, do we include the word culture in western culture or we just are western because if they're cultured if you're dressing on an equal level from another culture like what you would wear to a wedding więc jeśli mówimy o zachodniej kulturze to czy faktycznie na pewno mamy na myśli kulturę bo jeśli ubierasz się na odpowiednim poziomie według danej kultury i e, jeśli ktoś nie jest w stanie tego docenić z, będąc w innej kulturze to czy na pewno mamy tutaj do czynienia z zachodnią kulturą, czy to po prostu jest tylko pewna zachodność? So, we also have to see that it doesn't just go one way. It's not that the Western has this, how you say, monopoly on culture and all that. Because if you go, just stand anywhere on the street and watch people going by, it's rare you'll find someone who's actually dressed properly. Więc to nie jest tak, że Zachód ma monopol na kulturę. Jeśli staniesz w jakimś miejscu w, w mieście, to zobaczysz ludzi, którzy są tak różnie ubrani. Mało kto jest dobrze ubrany. Tak jak powiedzmy, jest niedziela, idzie się do kościoła na kazanie i cały program. Jeśli Odkładając na bok y, zachodnie ubranie, to kto tutaj faktycznie jest tak ubrany, że wpuściliby go do kościoła? Like that? one? Może jedna osoba. This is a church. A to jest church it's a temple Gdybyśmy faktycznie, faktycznie przestrzegali zachodniej kultury idąc do kościoła bo w końcu też jesteśmy w kościele byśmy ubrali się do tego odpowiednio tak zachowuje się gentleman. So therefore wearing a sari wearing a doti and wearing it properly i Dlatego będąc ubranym Dlatego będąc ubranym w sari czy doti, będąc ubranym w te rzeczy we właściwy sposób, to taka osoba mogłaby udać się wszędzie i tak, z racji na przyjawiany przez siebie poziom kultury. jeśli te spotka się z odbiorem przez osoby faktycznie kulturalne. A przyznanie nagród akademickich jest jeszcze bardziej formalnym wydarzeniem niż ślub. Wszyscy tam są pod krawatem. A w trakcie minionych lat na w takich wydarzeniach pojawiały się tam również osoby ubrane w sari, i ich zdjęcia również trafiły na internet. Prabhupada would go anywhere. He'd meet from government officials, you know, right down to the guys on the street. Śla spotykał się ze wszystkimi, od przedstawicieli rządowych do zwykłych ludzi z ulicy. Więc to jest tą zasadą, że to właśnie ta koncepcja wedyjska jest oparta o te zasady, że jak się dżentelmen ubiera i ubierając się w ten sposób może się udać wszędzie. I dalej mamy to, jak dżentelmen się ubiera na takie nieformalne okazje, tak jak żeby sobie po prostu posiedzieć w domu, może to robić w gamszy i w koszuli, ale nie idzie w ten sposób na przyjęcie. A na zachodzie dana osoba może sobie chodzić po domu w t shircie i spodenkach i tak samo wyjść na zewnątrz, więc czy faktycznie mówimy to o kulturze? Więc powiedzmy, że teraz masz się udać na ten ślub. And know that the people will follow certain tradition on how they dress, but they're not technically cultured. I wiesz, że ludzie, chociaż mogą tam, tak zgodnie z tym, technicznie rzecz biorąc, nie być kulturalni, ale będą tam przestrzegać pewnych zasad ubioru. I też wiesz o tym, że będą czuli się zaniepokojeni, jeśli nie ubierzesz się tak, jak oni tego oczekują. To wtedy musisz się tak ubrać. coming from the higher culture, not coming ale to bierze się z tej wyższej zasady z kultury wedyjskiej, a nie z tej współczesnej. Not Dlatego, że oni nie są kulturalni. Just, uh, to to some degree, some oni jedynie są chętni, żeby do pewnego stopnia podążać za jakąś tradycją. Ale tak naprawdę nie są kulturalni. Because culture znaczy, że can akceptować kulturę dlatego że osoby kulturalne to znaczy, że mogą przyjąć kulturę. Tak jak powiedzmy, że tutaj też mamy jakieś miejsce, w, do którego ludzie udają się na jakieś kulturalne wydarzenia. Czy tam na przykład czasami jest uh, Włoska opera? Tak, tak. A czy ktokolwiek zna włoski? A dlaczego ludzie na to Then food. Albo inna, inna rzecz. Wszystkie restauracje w Warszawie, one wszystkie restauracje w Warszawie serwują tylko polskie jedzenie. Czy tak jest? Nie, czy serwują różnorodność z całego świata. Więc profesjonalny smakosz nie szuka danego jedzenia, ale jakości jedzenia. Jeśli... Więc jeśli to jest właściwie ugotowane, to nie ma znaczenia z jakiej tradycji, z jakiej kuchni, koneser to doceni może mieć swoje preferencje, że woli daną kuchnię, ale doceni każdą kuchnię, jeśli jest to ugotowane zgodnie z zasadami tej kuchni we właściwy sposób. I na tej samej zasadzie dżentelmen, który wie, jak się ubierać, And he's dressing that way because this is how a gentleman dresses. I ubiera się w ten sposób dlatego że w ten sposób gentleman się ubiera. Can appreciate other gentlemen even if they're dressed slightly differently. Doceni innego gentlemana nawet jeśli tamten będzie ubrany inaczej. I that I understand. So that's the whole thing is that someone who knows fashion can appreciate any fashion. Someone who knows food can appreciate any food. Does that make sense? Więc na tej zasadzie ktoś, kto zna się na modzie, może docenić każdą modę, ktoś, kto zna się na jedzeniu, może docenić każde dobre jedzenie. Ale kiedy schodzimy z tego poziomu, to wtedy ludzie czują się nieswojo z tymi innymi przejawami, komentują je i tak dalej. Więc my możemy to zrozumieć, ale to my rozumiemy i, że tak powiem, nadrabiamy ich brak kultury. A nie tak, że wszystko jest tym samym. Kultura jest stworzona przez Krishna. I kulturowy gentleman jest zainteresowany z tym, co przynosi Krishna. Whether he understands, that they come from him or not i kulturalny gentleman to znaczy że on jest połączony z tymi zasadami kultury stworzonymi przez Krysznę czy rozumie że one pochodzą od niego czy nie to co innego i tego rodzaju osoba nie będzie miała z tym żadnych problemów Osoby, które nie są kulturalne, ale jedynie chętne, żeby podążać za tym, co robią wszyscy inni. Ale ci wszyscy inni to też jest tak naprawdę bardzo wąska grupa. Jeśli chodzi o zachodnią kulturę, to jeśli ktoś ma przyjaciół, to ilu ma bliskich przyjaciół? Ilu ma bliskich krewnych? Niewielu. Oh I'm being myself, doing myself, yes, and you're hanging out with two or three other people who are similar that they'll accommodate. Being myself? Huh? I don't get this. Being myself? I'm trying to be myself. Jeśli ktoś right? mówi tak, ja staram się być sobą. Okay, so now I'll only have one, two or three friends that tylko... will acknowledge and accept my being myself in that way and being able to accommodate it. To znaczy, że tak czy inaczej mam tylko dwóch, może trzech przyjaciół, którzy są w stanie zaakceptować to, że ja jestem w cudzysłowie sobą w taki sposób, jaki jestem. To jest bardzo wąskie. I to jest uznawane przez te w ramach osoby, które mają kulturę, w ramach kultury zachodniej. Dlatego jest That's w stratach. Dlatego masz 5-star hotel, a 3-star, masz no star and you have be really nice if they even thought about stars, you know, like that. You have so many levels. I dlatego jest tak wiele różnych y, poziomów, że są bohaterę 5 gwiazdkowe, 3 gwiazdkowe, i fajnie by było gdyby były w ogóle jakieś gwiazdki. Right? because it's acknowledged that there's different social levels. Why do people go to one restaurant or one club or this because the same similar kind of people are there. They won't go to another club because they don't they're not comfortable. I dlatego właśnie to uznajemy, czy są, tak, można zrozumieć, że dlatego właśnie są te różne poziomy, różne sfery społeczne, że jak są jakieś kluby, są ludzie, którzy pójdą do jakichś klubów i nie mogą, przez myśl im by nie przyszło, żeby pójść do jakichś innych. Więc so ta idea, że jest taka jedna broad świetna nazywamy więc ta, więc ta idea, że jest takie jedno, spójne i homogeniczne, takie zwarte, współczesne społeczeństwo, tak naprawdę nie istnieje, chociaż parę osób ma taką koncepcję. To jest tak naprawdę kwestia zachowania, a nie tego, co konkretnie robisz. Tak jak powiedzmy wejdziesz w jakieś takie wyższe obszary społeczne. Możesz mieć pieniądze, możesz kupić sobie wszystko to, co mają tamte osoby, będziesz wyglądać identycznie. ale zależnie od tego jak się zachowujesz, jak mówisz, To zdefiniuje to, czy jesteś jedną z nich, czy nie. They have their own language, they have their own dealings. Oni mają swój swój własny sposób relacji. So even though you dress the same, if you act different. Jeśli będziesz zachowywać się inaczej, nie będziesz w grupie. So actually in the world of the gentleman, it's the character and behavior that's actually seen. As long as you're, you know, some attention, you're clean and some attention has gone into how you wear things. Jeśli więc w świecie, czy tak powiem, w świecie dżentelmenów, to charakter i zachowanie definiują czyjś poziom czy kulturę. No oczywiście też pat, patrzy się na czystość i schludność. Więc kultura to jest kwestia nastawienia i zachowania. Powiedzmy, że weźmiemy dwie osoby: jedną bogatą, But new rich. która się wzbogaciła, no, right? nowobogacką. Yeah, but druga, osoba, a sense druga osoba nie jest bogata, ale ma dobre wyczucie mody. I te osoby idą do swoich sklepów bogata osoba kupuje wszystkie te kosztowne i najnowsze rzeczy. Zakłada, ale tak naprawdę nie wie, jak się w to dobrze ubrać. Więc nawet chociaż to będzie bardzo kosztowne, można zobaczyć, że ta osoba tak naprawdę nie jest kulturalną. goes into osoba you know, budget a ta druga osoba może pójść do bardziej budżetowych miejsc. You know, look the przeszukać różne beczki. Ale mają że mogą to To ta osoba, po przeszukaniu tych różnych pojemników, może zobaczyć, co z czym pasuje i ubrać się za mniej niż 100 euro i wyglądać fantastycznie, w przeciwieństwie do drugiej osoby, która chociaż może mieć na sobie odzież za 5000 wyglądać strasznie. Więc kulturalne, prawdziwie kulturalne osoby mogą wyczuć tę różnicę. Będą zrozumieją, że tamten człowiek jest bogaty, ale nie jest kulturalny. I stąd właśnie ta nazwa, nowobogackość. Otherwise ho, ho, you would just say rich no but there's rich and there's new rich new rich means not cultured więc osoba bogata jest osoba czyli właśnie pozbawiona kultury at the same time as they meet someone who's cultured even though they're from a lower economic background they'll accept them as cultured but they do know that they're from a lesser economic position Jednocześnie takie prawdziwie kulturalne osoby mogą spotkać się z kimś, kto może pochodzić z ekonomicznie gorszej sytuacji, jednakże e, mogą, będą mogły zrozumieć, że ta osoba posiada kulturę. I dlatego właściwie ją potraktują. Może nie zaproszą na, swoją, na swoje przyjęcie. Więc jeśli weźmiemy ten szeroki światopogląd w oparciu o te zasady, To wtedy możemy zastosować ten punkt kultury. Wtedy będziemy mogli być kulturalni bez względu na sytuację. Dla, dlatego że kultura to nie, nie polega na tym, co nosisz. Ale to w jaki sposób się zachowujesz, i tak, w jaki sposób i w jaki sposób się zachowujesz. I kulturalne osoby o tym wiedzą. Czy like so, yes, to ma sens? Tak, jak potrzebujesz, tak, Then yes then you do that Zależnie od potrzeb zatem jeśli w pracy będą Cię prześladować, jeśli nie będziesz mieć takich samych dżinsów jak inni i koszulki, no to robisz to, bo to jest Twoja praca, ale nie życie. you get home now you live your life Ale w domu wiedziesz już swoje życie with those who are comfortable with your life. I obcujesz z tymi, którzy również dobrze się czują z Twoim życiem. Więc mo musisz, możesz rozważyć, czy e, chcesz zmienić ubranie, czy lepiej zmienić przyjaciół. Oczywiście jest to. naturalny jeśli chodzi o nie chodzi o są pewne naturalne dostosowania że nawet w ramach osób po tak podobnie zapatrujących się kulturowo będą też jakieś drobne różnice w danej preferencji czegoś ubioru i dlatego Rupa Goswami podkreśla właśnie, że obcowanie z podobnie myślącymi osobami, szczególnie osobami bardziej zaawansowanymi. że z podobnie myślącymi osobami tematy ich pojmowanie, dysku, dyskutowane tematy ich pojmowanie będą podobne, że nie będziemy się potykać o słowa. Than you are. So them, you that I bardziej zaawansowane to znaczy, że te osoby będą bardziej poważne odnośnie pewnych aspektów świadomości Kryszny, że obsując z nimi, Możesz przyjąć od nich ten entuzjazm. Tak jak pośród wielbicieli. Pośród wielbicieli wszyscy wielbiciele ze sobą nawzajem są przyjacielscy. Ale z kim będziesz miał bliską czy poufną przyjaźń, to będzie tą różnicą. Those that you can relate, you can you can uh, reveal your mind, that then you'll be with persons individuals like that. Can I one? My right, just came. Okay, okay. We'll see how this goes. So, does that make sense? So those are the universal principles, then you apply that in your life. To są te uniwersalne zasady i dalej stosujesz to w swoim życiu. A zawód to jest to, w jaki sposób się utrzymujesz. I w ramach tego musisz robić to, co jest niezbędne. Ale zawsze musimy pamiętać, że zawód to jest to, co utrzymuje twoje życie, ale nie jest twoim życiem. For those that the occupation is their life there's a saying get a life Dla osób których zawód stał się ich życiem istnieje powiedzenie że musisz zdobyć własne życie right So you make that distinction and then where you have to work you adjust there but then for your own personal life then you associate with those that it's inspiring a Krishna consciousness you can advance and it doesn't it doesn't matter that they're quite different więc jeśli chodzi o zawód, no to naturalnie może mogą być tam wymagane pewne takie uh, dostosowania, ale jeśli chodzi o życie, to obcuj z tymi, którzy są bardziej zaawansowani w świadomości Krishna. Jak no. One devotee he's a for the yatra he does all the initiations, yugas. he's involved in all the big festivals and these kind you know, all big puja kind of stuff. Tak jak pewien wielbiciel jest takim kapłanem dla społeczności, że zawsze spełnia wszystkie różne jagie, pudże, jest zawsze na wszystkich festiwalach i tak dalej. Więc można zobaczyć, tak, że on przychodzi, zawsze oczekuje się od niego takiego braminicznego zajęcia. Ale dla pracy jest truck driver nie tylko małe truky, 22 wheel ale jeśli chodzi o pracę, to jest kierowcą ciężarówek i nie tych małych, tylko tych dwudziestu dwukołowych. You know, the long haul, not just around the city. Te tiry nie takie co je po mieście. Co jest bardzo pozornie od, odległe. But you see is that when he's at work he does the work stuff, but when he's not in the work, then he's very comfortable just in his you know devotional lifestyle. I kiedy jest w pracy, tak, jest w pracy. Kiedy nie jest w pracy, to dobrze czuje się ze swoim całym życiem wielbiciela. Więc bardzo często z powodu współczesnego środowiska nie możemy zbliżyć się tak bardzo, jakbyśmy chcieli, ale robimy to, co możemy. Ale staramy się, robimy to, co możemy. tak. Więc tego rodzaju równowaga to wymaga inteligencji. To znaczy, że musimy kontemplować, musimy myśleć, kim jesteśmy, kim jesteśmy czego chcemy. I tak, jak to dokładnie w naszej pracy, a potem jak dokładnie w sposób pracy. I jak to osiągnąć w naszym stylu życia, jak to osiągać w naszej pracy. Does that So, like that, every devotee should be introspective and thoughtful, and then with, you know, discussions with those who are are like-minded, then work out how to apply these principles into their lives so that they're comfortable. Więc w ten sposób każdy wiłbysiel powinien być introspektywne, racjonalne i myśleć o tym, jak stosować te zasady w swoim życiu, żeby właśnie dobrze się z tym czuć. I, i wtedy możesz zrozumieć, jak działać w, w każdej sytuacji, czy w ogóle iść na takie przyjęcie. I jeśli tak, no to wtedy musisz ubrać się, jak oni tego oczekują. On. Czy coś jeszcze? też Chciałem zapytać odnośnie pewnych osób, które, może inaczej, są pewne osoby, które, jakby nie potrafią okazywać tego szacunku i innym jednocześnie nie mają potrzeby, żeby to robić. Nie czują There are people who do not uh, Who cannot or and do not offer the respect to others, and they do not feel that need. potrzeby sz szanowania siebie. They do not feel the need to respect others. But do they expect to be respected? Czy on że będą szanowane? I mean another point. but there are, from the other side there are people who may have difficulty in offering this respect but they are willing to learn it So for those Główną rzeczą jest obcowanie z tymi którzy mają ten szacunek that's the easiest way to, pick it up. to jest najłatwiejszy sposób dzięki któremu można to sobie przyswoić So that's why the, the, uh, Jiva Goswami makes the point that słuchanie z puranas especially bhagavata purana that, that's actually the best form of Veda to dlatego że podkreśla że właśnie słuchanie puran szczególnie bhagavata purany czyli Bhagavatam, jest najlepszym sposobem studiowania <coughs> dlatego że purany przedstawiają całą prezentację kulturalną one zawierają w sobie całą filozofię i tak dalej. Ale pokazują, w jaki sposób ta filozofia jest wcielana w życie w postaci kultury. Innymi słowy, kultura to jest filozofia w praktyce. Zastosowana w praktyce filozofia to kultura. Więc, ponieważ someone's doing sadhana i teraz to, że ktoś wykonuje sadhanę to jest oczywiście praktyka tych religijnych aspektów służenia Panu ale to nie znaczy, że ta osoba będzie posiadać nastawienie odpowiednie do zastosowania tej filozofii w praktyce jeszcze więc możesz mieć kogoś, kto będzie bardzo ścisły w swojej sadhanie, ale nie do końca miły w swoich relacjach. Albo kogoś, kto jest taki miły w obchodzeniu się z innymi, ale nie jest dobry w sadhanie. Z jednej strony mógłbyś powiedzieć, że są na równi, ale z innej strony nie. Dlatego, że podążając za sadhaną serce się oczyści i ostatecznie ta kultura się pojawi. Ale jeśli będzie się obcować z tymi, którzy są kulturalni i wytłumaczy się tym osobom, czym jest kultura, rozwiną ją szybciej. Tak jak osoba, która jest kulturalna, ale nie bardzo tak jak osoba, która jest kulturalna, ale nie jest bardzo jeszcze taka uduchowiona, obcując z wielbicielami, rozwinie tę stronę. Czy to sense? So, Tak, but ale go razem ale te rzeczy idą ze sobą w parze. I dlatego jest powiedziane, że czysty wielbiciel posiada wszystkie dobre cechy półbogów. Czyli to idzie razem. Czyli jeśli ktoś praktykuje służby oddania, ale jeszcze brakuje mu kultury, to znaczy, że jeszcze nie doszedł do poziomu czystego oddania. Ale only ale jedynym rozwiązaniem na to jest obcowanie z wielbicielami i kontynuowanie procesu oddania i to zabierze tę osobę do tego poziomu. Bo musimy pamiętać o tym, że po polsku historia Pygmaliona jest tylko historią. To nie jest fakt historii. Na materialnym poziomie przejście z poziomu osoby niekulturalnej do kulturalnej mogłoby wymagać od kogoś wielu, wielu żyć. Ale dzięki intonowaniu Hare Krishna, mamy tego tak wiele przykładów, osób, które w przeciągu jednego życia stały się osobami prawdziwie kulturalnymi. Jaga i Madai są zasadniczym przykładem. Mrigari? Mrigari, Dasaratnakar, czy Mrigari, mamy tego tak wiele przykładów. Dasaratnakar został Walmiki val, Munim. Innymi słowy, jeśli widzimy jakiś brak kultury, To jedynym rozwiązaniem tak naprawdę jest praktyka świadomości Krishna. No, that's not, A jeśli powiesz nie, no po co to tej osobie, jeśli nie będzie praktyk. Jeśli Więc jeśli ktoś praktykuje świadomość Kryszny i jest niekulturalny, i ktoś mówi, że po co ta osoba praktykuje, jeśli ta osoba nie będzie praktykować, to tak czy inaczej będzie osobą niekulturalną i będzie wszystkim przeszkadzać. A I do tego nie będzie wielbicielem. I dlatego mamy przykład, w jaki sposób Śla Prabhupada obchodził się ze wszystkimi. Mamy Chaitanya Charitamrita, jak tam wielbiciele obchodzili się ze wszystkimi. I tam możemy zobaczyć przy, uh, różne przykłady wszystkich osób razem osób bogatych osób bardzo uczonych osób uh, wyrzeczonych osób biednych mm -hmm. osób ubogich i... Tak jak Kolewecha Srihar much poorer than that praktycznie nie można być biedniejszym od Niego. A Pan Chaitanya do Niego przychodzi, spędza z Nim dużo czasu, żartuje sobie z Nim. Na poziomie służby oddania nie ma różnicy. Ale jeśli chodzi o Jagie, to Kolavecja Śridhar nie będzie nikogo w tym instruować. Ale jeśli chodzi o instruować. Jeśli chodziłoby o robienie kubków bananowych, to jego trzeba o to zapytać. Brahman Brahmin, Jeśli bramin chciałby dowiedzieć się jak robić kubki z bananowca, to nie powie ja jestem braminem, wiem wszystko. Nie, powie ja nie wiem, idę go zapytać. Ale the devotional attitude that the Brahmin should have in performing the yaga and the dla is for pleasing Krishna. Ale nastawienie oddania, że w jaki sposób spełniać tę jagię, z jakim, od, z jakim nastawieniem, że ta jagia jest dla zadowolenia Kryszny, tego kolowecza Siddhar może uczyć bramina. Dlatego że ze wszystkich rzeczy, które są podstawą do okazywania szacunku, oddanie bhakti jest najwyższe, stoi ponad czyjąś wiedzą. Jeśli jednakże dane zagadnienie jest z tematu, czy dziedziny wiedzy, czy zarządzania, to wtedy pytamy osób z danego tematu. Does that make sense? Więc w ten sposób musimy rozróżniać. That's I tutaj jest w tym właśnie cała zabawa. Filozofia Vaishnava, ona ma do czynienia z Kryszną. I Krishna jest źródłem wszystkiego. all inconceivable points i wszystkie niepojęte czy pozornie sprzeczne rzeczy łączą się w nim. Jest nieograniczony, a posiada tę przepiękną postać, zwiętą w trzech miejscach. On jest pierwotnym, a mimo to jest znany jako syn Matki Jasiody jest kontrolerem wszechświata i ofiarowuje wyrazy szacunku Maharadze Ugraseny czy swojemu starszemu bratu Balaramie który jest jego emanacją Rozumiem? więc w filozofii Vajsznawa wszystkie te takie sprzeczności mogą dobrze funkcjonować więc możesz być osobą zasługującą na wielki szacunek pod danym aspektem a mimo to oferować wszelki szacunek innym Dlatego, że godna szacunku pozycja pochodzi od Kryszny. To Kryszna jest pięknym bogactwem, wiedzą, i dlatego szanujemy innych. I ta, wobec samych siebie to również jest Kryszny, piękno, sława, bogactwo itd. Tak Problem zaczyna się wtedy, kiedy mówimy, że to jest nasze. Jeśli to jest Krishna, wtedy możemy być pokorni i szanować innych. Czy to odpowiada? Tutaj skończymy. Czajia. Czaj.